Nikającego teraz w ogniu pałacu. Budynek wznosił się na krawędzi Skarpy w okolicy dzisiejszego teatru polskiego. Ruina pałacu pozostała elementem pejzażu Skarpy aż do lat czterdziestych XIX wieku. W niedalekim sąsiedztwie, na wysuniętym cyplu Skarpy, Widniały mury siedemnastowiecznego pałacu chomełtowskich, który spłonął jeszcze wcześniej, chyba na początku XVIII wieku i tak wypalony istniał do końca tego stulecia. Ten odcinek skarpy okazał się nieszczęśliwym miejscem dla pałaców, bo to w odległości zaledwie około 200 metrów od dwóch poprzednich obiektów Przybyła nowa, wypalona bryła pałacu Augusta Sukowskiego, wicekomendanta szkoły rycerskiej. Budynek usytuowany na wprost ulicy Tamka spłonął w roku 1808, po czym został doszczętnie rozebrany. Ale zanim strawił go pożar, pulsowało w nim intensywne życie towarzysko-rozrywkowe. Zapoznajmy się z tym mało znanym, a ciekawym zabytkiem. Słukowski wybrał miejsce na krawędzi skarpy. Pałac poprzedzony szerokim dziedzińcem otwierał się na ulicę nowy świat. Mogło przed nim pomieścić się kilkadziesiąt karet przybywających gości. Dzisiaj, na miejscu pałacu, zwanego ongiś nowym Słukowem, Wznosi się powojenny budynek szkoły imienia Jarosława Dąbrowskiego Zachowały się widoki pałacu od strony wschodniej W panoramie baryczkowskiej z 1778 roku Przedstawia się jako budowla z ryzalitem środkowym zwieńczonym attyką Obraz Belotta Widok Warszawy z pałacem Ordynackim. Z 1772 roku ujmuje elewację w skrócie, pomijając ryzalit. Elewacja wschodnia budowli zawiera wysokie okna, zamknięte półkoliście. Między oknami występują pilastry dźwigające gzyms, nad którym znajdują się spłaszczone okienka owalne. Całość przykrywa wysoki dach mansardowy bez kominów. Do korpusu głównego przylegał od północy niższy człon z podobnym podziałem ściany, ale bez okienek owalnych nad gzymsem, kryty dachem o prostych połaciach. Nie znamy wyglądu fasady budynku. Wiemy natomiast, że znajdował się tu teatr, stąd może znaczna wysokość mansardowego dachu, kryjącego maszynownię sceny. Przy teatrze usytuowano sale redutowe, w których uprawiano gry hazardowe, urządzano głośne w Warszawie tańce i maskarady. Budowlę tę wzniesiono w 1767 roku. Władysław Tatarkiewicz wiązał z twórczością Dominika Merliniego, gdyż ten podpisał dokument, wyjaśniający przyczyny katastrofy budowlanej, jaka się wówczas wydarzyła i podczas której zginął robotnik. Merlin wyraźnie podkreśla w nim niewinność. Jaśnie pana architekta, któren już tyle doskonałości swojej tu w Warszawie dał dowodów przy różnych fabrykach, a nigdy za jego dyspozycji Takowy przypadek nie trafił. Tego rodzaju opinii raczej nie wystawił sam sobie. Prawdopodobnie brał tu w obronę swojego wuja i nauczyciela, Jakuba Fontanę, który wówczas zniósł i przekształcił kilka warszawskich pałaców. Winą za wypadek Merlinio barczył, sprowadzonych przez księcia Słuckowskiego niemieckich rzemieślników. Którzy przestróg i perswazji jaśnie pana architekta, aby inaczej podług zwyczaju robili, słuchać nie chcieli, ale podług swojej woli i zdania swego robili. Z tłumaczenia Merliniego dowiadujemy się jednak, iż struktura, czyli pałac, wystawiony ku wygodzie i dla rozrywki publicznej, na następujący karnawał destylowany jest we wszystkim należycie, ubezpieczony i obwarowany, stąd żadnego już ani przypadku, ani niebezpieczeństwa obawiać się nie potrzeba. Ale owszem, podczas karnawału nie tylko reduty, tańce i inne plejzery, ale komedia i zabawy wszelakie, Bezpiecznie odprawiać się mogą Z powyższych relacji Można by wysnuć wniosek Że pałac zaczęty był przez Fontanę Po katastrofie dokończony przez Merliniego A następnie robotem tego ostatniego Skontrolował Fontana wraz z Piotrem Hidżem Co zostało udokumentowane Podpisanym przez nich protokołem W pałacu Nowo wymurowanym na nowym świecie sytuowanym, gdzie roku przeszłego w murowaniu tegoż pałacu ściana się obaliła, którą to ścianę przez zamurowanie arkadów w niej będących teraz utwierdzono i cały gmach nie tak wysoko jak miał być wyniesiono do tego, aby belki przez swoją długość pod ciężarami nie uginały się. Jest dany podciąg, także przez drugie słupy podparty, stąd daje się widzieć, że wszelkiej przezorności zażyto do ubezpieczenia tego pałacu, co jako na miejscu widzieliśmy, tak rękami własnymi podpisujemy. Dan w Warszawie dnia dziesiątego miesiąca lutego roku 1768. Przekaz ikonograficzny Zygmunta Fogla Widok Warszawy spod Pałacu Ordynackiego Z początku XIX wieku pokazuje pałac już po pożarze, ale nie wnosi nic nowego do wiedzy o jego architekturze. Opis budynku podaje także inwentaryzacja przeprowadzona w 1797 roku przez Karola Siuca Ten kilkustronicowy dokument Odnalazłem w aktach hipotecznych Odnoszących się do innego miejsca A mianowicie do placu Należącego do spadkobierców Słukowskiego Na którym wytyczono później Linię drogi żelaznej warszawsko-wiedejskiej Opisów zasługuje na przytoczenie w całości, co też przy innej sposobności nastąpi. Tu tylko sygnalizujemy, że sala miała siedem wielkich okien z okuciem francuskim. Podłoga była taflowa, a sufit i ramy na ścianach gipsowane. W latach 1821-1823 dawny podwórzec pałacowy Został przesłonięty wydłużoną, trzyryzalitową, dwupiętrową kamienicą Mateusza Michała Zrazowskiego. Autorstwo budynku utrzymanego jakby w stylu Aignera nie ma potwierdzenia archiwalnego. Nazwisko Koraciego łączone z tym obiektem też nie może dowodzić autorstwa. Ryzalit środkowy kamienicy zawierał balkon, na sześciu kamiennych kroczczynach, sześć półkolumn jońskich na piętrach i wysoką płaską attykę. Na drugim dziedzińcu znajdowały się pawilony handlowe, z których środkowy miał bramę z parawanowym szczytem. Dokoła zaś stanęły żeliwne galerie kolumnowe. Autorem oryginalnego opracowania miejsca handlowego, był w roku 1848 Jan Jakub Gaj. Kamienica i bazar uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej. Rekonstrukcja objęła wyłącznie kamienicę Zrazowskiego, lecz bez attyki Kaza Marconi. Dom własny Henryka Marconiego. Wybitnego architekta przede wszystkim Warszawy, ale również i Polski, stał u zbiegu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. Zajmował bardzo eksponowane miejsce, choć w stosunku do późniejszej od niego sąsiedniej zabudowy był dwukrotnie niższy. Zapiska archiwalna mówi, że... Plan wystawić się mającego przez pana Marconi domu murowanego frontem do Alei Jerozolimskiej i Marszałkowskiej został już przygotowany w 1843 roku i pożyczkę budowlaną na ten cel zatwierdzono. Możemy przypuszczać, że architekt najpierw wzniósł jeden dom dwupiętrowy, a w styczniu 1848 roku uzyskał pozwolenie na wystawienie dwóch domków murowanych przy Alei Jerozolimskiej frontem do dworca Kolei Żelaznej, czyli pawilonów bocznych. W ten sposób powstał przy Alei Jerozolimskiej zespół składający się z trzech bloków. Środkowy był siedmiosiowy, boczne trzyosiowe. Przed budynkami ustawiono arkadowe portyki dźwigające balkony. Prawdopodobnie w roku 1849 nastąpiło połączenie ich niższymi partiami trzyosiowymi, które później nadbudowano piętro, zawierające po środku okno typu palladiańskiego. Marconi był człowiekiem zamożnym, ale przecież wzniesienie tak rozbudowanego obiektu musiało być kosztowne, dlatego zaciągnął pożyczki. W uzasadnieniu zgody znalazł się zapis. W drodze wyjątkowej, że oddanie pana Marconi przez wzgląd na długoletnią i użyteczną jego dla rządu służbę jako starszego radcy budowniczego mogło osiągnąć skutek udzielenia mu pożyczki. Nie tylko przyczyni się to do ozdobienia tej części miasta ożywiającej się dzisiaj z powodu otworzenia w niej drogi żelaznej i wystawienia Banhofu ale również do powiększenia dochodów miasta. W następnych latach wzniesiono czwarty człon rezydencji – dziewięcioosiowy, dwupiętrowy od strony ulicy Marszałkowskiej. Ten ostatni traktowano jako część główną, frontową. W roku 1860 Gazeta Codzienna doniosła do pokrycia dachu nowo wznoszącego się domu pana Markoniego przy ulicy Marszałkowskiej po raz pierwszy w naszym mieście użyty został kamień-łupek. Oryginalna budowla powstawała zatem stopniowo w latach 1844-1860. Przed przystąpieniem do budowy własnej rezydencji Markoni rzeczywiście zdążył już ozdobić miasto efektownymi obiektami, takimi jak Pałac Paca przy ulicy Miodowej, czy dworzec kolei żelaznej warszawa wiedeń chili ów banchow przy Alejach Jerozolimskich. Marconi przewidywał, że teren przy dworzu kolejowym stanie się niebawem centrum miasta. Nabył zatem grunt w okolicy, gdzie nie było jeszcze prawie żadnej efektownej zabudowy. Architekt zapewne chciał, by przyjeżdżającym do Warszawy jego dom Ukazywał się jako pierwszy, a tym samym podkreślał znaczenie właściciela i twórcy zaraz. Stojący naprzeciwko dworzec kolejowy o rozciągniętej wszerz wieloczłonowej bryle poprzedzony został, zapewne według planu samego Markoniego, obszernym placem miejskim. Architekt chciał stworzyć przy nim jak najszerszy, Zróżnicowany swej bryle obiekt i to właśnie tłumaczy wyjątkowy kształt jego pałacu. Plac przed dworcem od zachodu ograniczył Markoń skrzydłem magazynu kolejowego. Na razie niskim, od wschodu zaś również wydłużonym obiektem wzniesionym przezeń dla urzędnika kolei Karola Frischer. Ten ostatni budynek od ulicy Marszałkowskiej był wprawdzie nieco oddalony, niemniej jednak tworzył optyczne zamknięcie placu przed dworcem. Casa Marconi, czyli Dom Marconich. Wyobraźnia architekta nazwa ta zarówno w swym brzmieniu, jak i treści, a zapewne też częściowo formie, nawiązywała do włoskich korzeni artysty. Nie wiemy. Czy miał on na myśli jakiś konkretny przykład, czy też ogólnie włoskie rozwiązania? Może czerpał z nich wzory dla poszczególnych fragmentów swego domu? Wyądrębniony jeden człon jego budowli mógł sprawiać wrażenie renesansowej wildy włoskiej. Wyjątkowe założenia warszawskiego wynikało więc z miejsca, w którym powstało. Ze swojej dawnej ojczyzny wziął Markoni zapewne pomysł udekorowania płaskich ścian budynku medalionami i konsolami z popiersiami, które mogły być dziełem zakładu sztukatorskiego jego brata Ferrantego. W Dziesięć lat później pomysł ten powtórzy syn Henryka, Leandro, w pałacu Wilhelma Rała przy zbiegu Alei Ujazdowskich i Pięknej. Pragnieniem Markoniego było utrzymanie tego pałacu w rękach rodziny, co znalazło wyraz w jego testamencie spisanym w 1862 roku. Pragnę, żeby, wyjąwszy w razie ostatecznej konieczności, nie domagali się sprzedaży domu, który posiadam w celu odebrania przypadającej sobie schedy z masy według prawa, lecz zalecam im, żeby zostając połączeni i razem w zgodzie Zupełnie zadowoleni z dochodu takowej Obok słonku najbliższej rodziny Mieszkał tu zaprzyjaźniony z Markoniem Dimitr Bonet I zięć malarz Antoni Kolberg Który na wystawę Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych W roku 1869 posłał portret Henryka Markoniego Marconi wzniósł swój dom również z myślą o wynajmie części pomieszczeń lokatorom, może urzędnikom kolejowym, którzy wówczas zyskiwali powszechny podziw i szacunek. Żal, że w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku rozebrano kaza Marconi, choć akurat w tym wypadku był to zabieg konieczny w związku z poszerzaniem ulicy Marszałkowskiej. Pałacyk Dziewulskiego. W gawędzie dzieło lanciego skoncentrowaliśmy swą uwagę na pracy lunchiego, wspominając mimochodem stojący obok pałacyk Aleksandra Dziewulskiego, referendarza Kancelarii Ziemiańskiej, guberni warszawskiej. Zajmijmy się teraz owym zupełnie nieznanym dotąd pałacykiem. Był budowlą nieregularną parterową, większej części bryły, ale wzbogacono o człon piętrowy. Całość o bogatym wystroju dekoracyjnym utrzymano w konwencji neorenesansu. Budowla zajęła zachodnią część posesji i przylegała do kamienicy Lanciego. W części wschodniej uformowano niewielki ogródek, Odgrodzony od ulicy ozdobnym murem z bramą zwieńczoną trójkątnym szczytem. Zachowało się szczęśliwie oszacowanie posesji, sporządzone w 1865 roku zapewne po ukończeniu rezydencji, podpisane przez Adolfa Wolińskiego, autora architektury, co potwierdza Gazeta Warszawska z września 1863 roku. Chociaż w jego biogramach Fakt ten nie został odnotowany Ponieważ obraz architektury Przedstawionej na fotografii Jest dość zdawkowy Przywołajmy zmiankowane oszacowanie Którego nieoceniona wartość Polega na skrupulatnym opisie budynku Wraz z wnętrzami Brawo, panie Woliński Dzięki temu oszacowaniu dowiadujemy się po 133 latach o istnieniu w Warszawie jeszcze jednego pańskiego dzieła. Pałacyk składał się zatem z bocznego, piętrowego członu, zwieńczonego trójkątnym, koręckim szczytem, części środkowej, parterowej i również parterowego, lekko wywyższonego segmentu na skraju. Naroża poszczególnych segmentów ujęte były boniowaniami. Okna parteru o znacznej wysokości zamknięto półokrągłymi archiwoltami, nad którymi znajdowały się proste gzymsiki. Wejście do budynku usytuowane w elewacji bocznej ozdobiły dwa pilastry. Od tyłu do budynku przelegał taras z balustradą z kamienia ciosowego i wazonami kamiennymi. We były posadzki. Pornirowane w kratki z drzewa jaworowego, a westibulu marmurowa włoska. Wśród pieców wyróżniał się jeden, z kafli berlińskich pięciokątny. W jednym z pomieszczeń, zapewne w sali, znajdował się kominek z marmuru czarnego, belgijskiego, z czeluściami z lanego żelaza i ozdobami marmurowymi. Marmurowe były także parapety okien, Ozdobionych archiwoltami Ściany westibulu rozczłonkowano Pilastrami porządku jonickiego Oraz wnękami Wystrój wnętrz miał rzeczywiście Charakter rezydencji pałacowej W pokoju sypialnym sufit był ozdobiony W stylu kompozytowym, w kwiaty W połączeniu z kolorytem i kolorem na ścianach. W salonie Sufit pomalowany w ornamenta w stylu klasycznym w kasetony, kolorem ultramaryny. Gabinet zaś pomalowany w stylu pompejańskim, w takimże stylu i ściany. Pokój panien miał sufit z rozetą ozdobną, ściany kolorem laki chińskiej malowane. W suterenach. Urządzono kuchnię z piekarnikiem i ognisko z kotłem żelaznym. Kuchnię z pokojem jadalnym łączyła binda w kształcie szafy dębowa do transportu potraw. Budynek zaopatrzono w instalację gazową. W salonie wisiał żerandol o pięciu światłach, o jednym świetle w pokoju jadalnym i trzech sztuk świeczników gazowych w przedpokojach. Początka XX wieku pałacyk rozebrano i na jego miejscu wzniesiono pięciopiętrową, modernistyczną kamienicę istniejącą do dzisiaj i niezbyt zdobiącą miasto. Część trzecia. Place. Plac Warecki. Pierwotna nazwa Placu Powstańców Warszawy brzmiała Plac Warecki od Urzędu Józefa Pułaskiego. Starosty Wareckiego, którego dwór znajdował się na wydłużonej posesji Ciągnącej się od ulicy Nowy Świat Aż do traktu biegnącego od rozroża Złotych Krzyży na północ Ten trakt, obok drugiego, zwanego Królewskim Był drogą otaczającą miasto i prowadzącą do miasteczka grzybów Po potopie szwedzkim w drugiej połowie XVII wieku Nastąpiło jej rozdwojenie przy obecnym zetknięciu się ulicy Bractzkiej z ulicą Zgoda. Nową trasę w dalszym północnym odcinku nazwano ulicą Mazowiecką, od urzędu Antoniego Rudzińskiego starosty Mazowieckiego. Droga przecinając w poprzek istniejący układ pól ornych na wysokości Dworu Płaskiego omijała znajdujące się. Pośrodku jeziorko, zasilane pod skórnym źródłem. Woda wypływała stąd strumieniem w kierunku Wisły wzdłuż późniejszych ulic Bareckiej, Ordynackiej i tamki. Ów naturalny zbiornik wodny, uwidoczniony na planie miasta i okolic z 1732 roku, z czasem wysechł a pozostały po nim teren spowodował poszerzenie traktu w tym miejscu, na którym w latach 1754-1756 wybudowano gmach szpitala Dzieciątka Jezus. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ksiądz Piotr Gabriel Bodeu, a twórcą architektury Jakub Fontana. Budynek stanął po zachodniej stronie drogi, zwanej już wówczas Mazowiecką. Monumentalna fasada jednopiętrowego gmachu o dziewięciu osiach została ozdobiona ryzalitem jednoosiowym ujętym w pary pilastrów i zwieńczonym trójkątnym szczytem. Za korpusem sulicznym znajdował się kwadratowy dziedziniec otoczony ze wszystkich stron piętrowymi skrzydłami. Na osi, wyznaczonej bramą wjazdową w murach poprzecznego skrzydła wzniesiono kapicę, zaakcentowaną pseudoportykową elewacją. Podobny układ fontana zastosował również w Szpitalu Świętego Rocha przy krakowskim przedmieściu w roku 1749. Niebawem architekt powiększył szpital przy Mazowieckiej o nową część wzdłuż ulicy od strony południowej nosząc się zapewne z zamiarem przedłużenia budynku również od strony północnej. To jednak nie nastąpiło. Do szpitala należał rozległy grunt, ograniczony od zachodu traktem do Grzybowa. Szerokość terenu wyznaczały dzisiejsze ulice Przeskok i Świętokrzyska. Można więc było usytuować od tyłu i z boku gospodarcze zabudowania oraz założyć użytkowy ogród. Wygląd w całości założenia oddaje fragment zaginionego obrazu z wizerunkiem księdza Boduena. W głębi posesji widoczny jest wolno stojący piętrowy budynek mieszkalny, w którym zapewne mieściły się stancje personelu obsługującego szpital, czyli sióstr zakonnych. Wznosił się on przy ulicy Marszałkowskiej. Wnętrze właściwego budynku szpitalnego mogło pomieścić pięćset łóżek. Zmarłych chowano początkowo na terenie posiadłości, a od roku 1786 na nowo powstałym cmentarzu świętokrzyskim na Koszykach. Szpital utrzymywał się z dobrowolnych fundacji. Król Stanisław August Poniatowski, chcąc wesprzeć placówkę, ustanowił w roku 1765 Order Świętego Stanisława. Odznaczeni nim zobowiązywali się wpłacać corocznie określoną sumę na utrzymania szpitala. Niektórzy nie wywiązywali się z tego, co zmuszało monarchę do uzupełniania funduszy z własnej szkatuły. W drugiej połowie XVIII wieku otoczenie szpitala niewiele się zmieniło. Przy ulicy Mazowieckiej w Narożu z niedawno wytyczoną ulicą Świętokrzyską stanęła około 1780 roku efektowna, klasycystyczna dwupiętrowa kamienica Antoniego Rudzińskiego, a naprzeciwko niej na Świętokrzyskiej kamienica kupca Niecielskiego również o wysokości dwóch pięter. Tę ostatnią wraz ze szpitalem uwzględniła akwarela Zygmunta Fogla z 1786 roku zatytułowana Ulica Mazowiecka. Plac przed frontem szpitala nie był jeszcze zabudowany. Sytuacja radykalnie zaczęła się zmieniać w okresie Królestwa Kongresowego. Asada szpitala w roku 1824 została znacznie powiększona, stając się najszerszą ze wszystkich budowli warszawskich. Uzyskała także surowy, klasycystyczny wystrój. Środek zaakcentowano piętnastoosiowym ryzalitem, zwieńczonym prostą attyką. Na skrajach znajdowały się ryzality pięcioosiowe, Autorem nowego wystroju szpitala był Aleksander Grofwe. Powstanie monumentalnej fasady spowodowało konieczność uformowania przednią placu, który po 1829 roku przyjął rzut wydłużonego prostokąta. Możemy przypuszczać, że pomysłodawcą i projektantem placu był także grofę. W roku 1825 w narożu placu i ulicy Świętokrzyskiej zaczęto budować klasycystyczny budynek przypominający pałac, który ukończono w 1836 roku. Dwupiętrowy korpus środkowy, ozdobiony pozornym portykiem z trójkątnym szczytem, usytuowano w głębi dziedzińca, ujętego z dwóch stron przez skrzydła, organicznie związane z częścią środkową. Skrzydło północne wchłonęło dawną kamienicę Niecielskiego przy ulicy Świętokrzyskiej. Twórcą budowli był Alfons Kropiwnicki. Wzniesiono ją dla Karola Fryderyka Mintera, który umieścił w niej swój zakład brązowniczy. To tu odlewano przedmioty dekoracyjne zdobiące mieszkania zarówno w kraju, jak i za granicą, zwłaszcza w Rosji do której były eksportowane. Fabryka Mintera zasłużyła się szczególnie produkcją popiersi, statuetek i medalionów sławnych Polaków, modelowanych przez warszawskich rzeźbiarzy, głównie przez Wojciecha Święckiego. W okresie niewoli rzeźby te odgrywały ważną rolę w podtrzymywaniu ducha narodowego. Szeroki plac Obok tego zakładu był wykorzystywany przez pocztę. Za nim, w głębi, a później przy ulicy, stanęły zabudowania wozowni i stajni. Na posesję poczty prowadziła bramka w formie łuku triumfalnego, wzniesiona około roku 1850. W roku 1864 Minter przeniósł swój zakład do pałacu przy Nowym Świecie, róg ulicy Smolnej. Budynek po nim zajęła poczta, a więc cała wschodnia pierzeja placu stała się jej własnością. W latach 60. XIX wieku zniesiono pośrodku wąską, trzypiętrową kamienicę, przeznaczoną zapewne na mieszkania poczowców. Wcześniej, w roku 1818, część placu z strony północnej, poza linią ulicy Świętokrzyskiej, Zajął dwupiętrowy budynek mieszkalny, późno klasycystyczny, wzniesiony dla Józefa Krasijskiego, a w latach 1853-1855 u zbiegu mazowieckiej zbudowano kamienicę dla Fryderyki Cytyfinowej. Autorem jej był Kropiwiński. Po drugiej południowej stronie placu w latach 1854-1855 stanął dom jednopiętrowy o elewacji rozszłonkowanej pilastrami. Należał do Stefana Neubauera, który jak podał kurier warszawski w 1855 roku wystawił przy Placu Wareckim dom dla członków swojej rodziny i nazwał go instytutem. W budynku tym od roku 1885 mieścił się Lombard. Całość placu sprawiała wrażenie zharmonizowanego układu. Po jego wschodniej stronie, a częściowo też przed frontem szpitala, ułożono bruk z kamienia polnego. W końcu lat 50. XIX wieku stanęły tu latarnie gazowe. W roku 1858 skwer przed szpitalem otrzymał ozdobne ogrodzenie metalowe, a brama wjazdowa kolumny z ciosu kamiennego. W Kilkanaście lat później utworzono skwery obsadzone drzewami, które wkrótce swoimi koronami przesłoniły fasadę szpitala. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęła się zmieniać obudowa architektoniczna placu. Kamienica Rudzińskiego została podwyższona o piętro trzecie i zwieńczona w narożu czworograniastym daszkiem typu mansardowego. Zbogacono także jej wystrój architektoniczny. Twórcą przebudowy był Czesław Domaniewski. Architektura kamienicy utrzymana była jeszcze w konwencji Post postneorenesansowej. Istniejący budynek przy północnej pierzei placu został rozebrany, a na jego miejscu architekt Stefan Schiller w roku 1901 wystawił dla Gustawa Ostrowskiego trzypiętrowy gmach secesyjny o malowniczej sylwecie i dekoracji, w którym mieściły się apartamenty do wynajęcia oraz na drugim piętrze Hotel z pokojami mającymi ogrzewanie centralne. Natomiast na placu pocztowym, po rozebraniu stojących tu zabudowań, w roku 1904 został wzniesiony w duchu modernizmu o zabarwieniu klasycystycznym monumentalny gmach poczty akcentowany szerokim ryzalitem ozdobionym attyku, na którym stanęła grupa rzeźbiarska dźwigająca glob. Twórcą budynku był Antoni jabłoński Jasińczyk. Największe przeobrażenie objęło jednak pierzeję zachodniu. Zajmowano przez budynek szpitala, który w 1901 roku został przeniesiony do zespołu nowo powstałych pabilonów przy ulicy Nowogrodzkiej. Zabudowania szpitala przy Placu Bareckim Rozebrano. Pozostały po nich teren przecięto przedłużoną w kierunku południowym Jasną oraz ulicami Moniuszki i Przeskok, biegnącymi na zachód. Z obiektów dawnego szpitala zachowano jedynie kaplicę, którą przerobiono w 1904 roku na kościół z nową fasadą, lekko barokizującą, skierowaną na ulicę Moniuszki. Przy placu wyrosły dwie pięciopiętrowe, eklektyczne kamienice. Jedna ozdobiona wieżyczką z hełmem, wzniesiona w roku 1908 i druga od strony południowej, wybudowana w zbliżonym czasie. Na placu stanęły latarnie elektryczne, zwane pastorałkami. W latach 1912-1914 u zbiegu z ulicą Muniuszki wzniesiono dom w stylu modernizmu. Według projektu Franciszka Lilpopa i Karola Jankowskiego, mający wysokość dwóch pięter oraz elewacje oznaczające się detalami jakby zaczerpniętymi z epoki klasycyzmu. Budynek był wówczas siedzibą Banku Zjednoczonych Ziem Polskich. Po odzyskaniu niepodległości wyrósł tu w latach 1931-1933 obiekt, który wzbudził zainteresowanie wszystkich mieszkańców miasta. Nowoczesny drapacz chmur siedziba Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential. Autorem budynku, oblicowanego granitem, był Marcin Weinfeld. Na dachu tego drapacza ustawiono jeszcze metalową wieczyczkę. Budowla ta, choć rozbijająca istniejący gabaryt pierzei, nie wzbudzała protestów. Raczej była powodem do dumy mieszkańców Warszawy, cieszących się z unowocześniania stolicy. Plac Warecki w roku 1921 zmienił swą nazwę na Plac Napoleona. Widać, ze w dalszym ciągu trwał kult Bonapartego, z którym po ostatnim rozbiorze wiązano tyle nadziei. Plac Napoleona, co dokumentują fotografie, należał do najbardziej efektownych miejsc przedwojennej stolicy. We wrześniu 1939 roku budynek Prudentialu Stał się celem nalotów i obstrzału artyleryjskiego, ale jego żelazno-betonowa konstrukcja oparła się atakom. Kamienice przy wlocie na ulicę Mazowiecką spłonęły od bomb zapalających. Dawną kamienicę Rudzińskiego odbudowano jeszcze w czasie wojny, ale dom Krasińskiego rozebrano do wysokości pierwszego piętra. Podczas okupacji Niemcy umieścili na skwerze wybetonowany, przeciwpożarowy zbiornik wody, w którym porą letnią kąpały się uliczne urwisy. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, plac ten znalazł się niejako w centrum walk i do ich zakończenia pozostawał w rękach powstańców. Drapacz chmur, podobnie atakowany bombami i pociskami, choć mocno poszczerbiony, przetrwał, Pozostałe budowle z otoczenia placu, wypalone i zrujnowane, po wojnie rozebrano. Po stronie zachodniej stanął sześciopiętrowy blok o spokojnej, zrytmizowanej elewacji, mieszczący różne instytucje. Nie wiadomo jednak, dlaczego zasłonił on przejazd na ulicę Moniuszki. Moda na socrealizm objęła także prudentialkę którego gładką elewację wzbogacono między oknami silnie występującymi kamiennymi lizenami. Parter zaś przesłonięto tarasowym portykiem wspartym na kariatydach ze słowiańskimi głowami. W 1956 roku napisałem w Po prostu, że jeszcze zabrakło tu lwów asyryjskich i osłów dardanelskich, co krytyka określiła, jako przejaw mojego złego wychowania. W południowej części placu na miejscu dawnego budynku z lombardem Bogdan Pniepski zaprojektował dom chłopa z charakterystycznym falującym zwieńczeniem elewacji, ukrywającym dach. Obiekt wzniesiono w latach 1958-1961. Ten sam architekt jest autorem gmachu Banku Polskiego, mającego od frontu niską część z elewacją w postaci bezokiennego pasa, ciągnącego się od świętokrzyskiej do wareckiej. W północnej części placu umieszczono zespół kamiennych płyt jako pomnik upamiętniający walki powstańcze. I wreszcie najnowsze osiągnięcie współczesności przestrzeń przed domem chłopa. Została wypełniona nowym budynkiem, skracającym plac, zasłaniającym dzieło Pniewskiego i bynajmniej nie podnoszącym urody placu przed wojną, prezentującego się o wiele korzystniej. Część czwarta. Budynki użyteczności publicznej. Budowle gospodarczo-usługowe. Magazyn Karowy. Powołana w roku 1685 przez Sejm, a od roku 1742 kierowana przez marszałka Franciszka Bielińskiego komisja brukowa, w której kompetencjach leżało brukowanie ulic, oświetlanie ich lampami olejowymi, budowanie w wielu punktach miasta pomp wodnych. Zajęła się również sprawą od wieków Zaniedbaną i uciążliwą dla mieszkańców Wywożeniem nieczystości Do tego celu przeznaczono kilkadziesiąt wozów Zwanych karami Na miejsce ich postoju wyznaczono plac nad brzegiem rzeki Stąd obecna nazwa przebiegającej tędy ulicy Karowa W roku 1767 zostało utworzone jeszcze jedno miejsce dla koni i ich obsługi. Nawozy, na magazyn sprzętu, materiałów budowlanych i paszy na tyłach arsenału, między ulicą Przejazd a Nalewkami. Plan założenia uwzględnia delineazja Warszawy z roku 1771 uzupełniona rysunkami znakomitych budowli miasta, wśród nich magazynu brukowego i karowego. Dwa narożne dwupiętrowe pabilony łączył parterowy mur rozszłonkowany arkodowymi płycinami zawierający po środku bramę. W prezentowanej architekturze pabilonów zwraca uwagę wprowadzenie ponad parterem Niskiej kondygnacji, jakby antresoli Oraz umieszczenie w górnej części jednoosiowego rejzalitu Wysokiego, półokrągło, przesklepionego okna Włączonego w trójkątnie zamknięty szczyt Takie rozwiązania w tamtym czasie Możemy uznać za awangardowe Całość miała być wykonana z cegły Z użyciem drobnych elementów kamiennych lub pokrytych tynkiem. Pomysł zastosowania w elewacji nietynkowanej cegły podyktowany był chęcią wyróżnienia jej spośród innych obiektów architektonicznych Warszawy. Dopiero w dalekiej przyszłości cegła jako materiał elewacyjny pojawi się w budowlach fabrycznych. Jeżeli porównamy ów przekaz rysunkowy z pisemnymi relacjami, to okaże się, że w delineacji zamieszczono projekt, którego realizacja uległa redukcji. Jedynie w narożu południowo-wschodnim wzniesiono pawilon o wysokości jednego piętra. Drugi z pawilonów był tylko parterowy. Mur łączący obydwa budynki miał wystrój podobny do projektowanego, choć inaczej zrytmizowany arkadowymi bnękami. Autorstwo budowli przypisałem niegdyś Jakubowi Fontanie, kierując się jedynie przypuszczeniem. Obecnie pragnę tę hipotezę wzmocnić. Otóż Fontana przyjął podobną koncepcję w rozplanowaniu budynków stajemnych u podnóża Zamku Królewskiego w projekcie z roku 1766 gdzie wydłużone czworoboki zabudowań ujęte zostały w narożach przez wyższe pawilony przeznaczone dla masztalerzy. Jeszcze wcześniej, w roku 1752, koncepcję czterech piętrowych kwadratowych pawilonów ustawionych w naroże prostokątnego dziedzińca i połączonych niższymi skrzydłami zrealizował fontana moim zdaniem, powiększając bibliotekę zawózkich. W latach 1806-1807 wojsko francuskie samowolnie zabrało z magazynu karowego wozy i konie. Niszczące zabudowania przekazano prywatnym użytkownikom. W roku 1811 Hilary Szpilowski sporządził oszacowanie budynku. Cztery lata później powstał nowy opis stanu budowli i magazynu karowego. A Wilhelm Henryk Minter i Fryderyk Albert Lessel przygotowali plan przebudowy. Wówczas posesję odkupiło od miasta wojsko. Opisy pozwalają dokładnie zorientować się w stanie i funkcji zabudowań. Dowiadujemy się z nich również, że nad bramą znajdował się kawień marmurowy z napisem złotymi literami upamiętniający powstanie budynku. Po przejęciu przez wojsko magazyn karowy w 1814 roku został zamieniony w koszary gwardii artylerii konnej. Dziedziniec, powiększony w kierunku południowym, otrzymał kształt nieregularnego czworoboku. Obydwa przyuliczne pawilony magazynu Podniesiono do wysokości dwóch pięter. Za twórcem ich nadbudowy uznawany jest Jakub Kubicki, choć może działali tu również Lesel, Szpilowski i Minter. Budynki o skromnym wystroju klasycystycznym, zwieńczono czteropołaciowymi dachami, zatykowymi kominami, tak charakterystycznymi dla dzieł architektonicznych Kubickiego. Odcinki prostej attyki. Nad jednoosiowymi ryzalitami to z kolei rozwiązanie częściej występujące w budowlach Lesla. Wygląd obiektu po tej transformacji odnotowuje grafika Leonarda Schmidtnera z 1825 roku. Gdy w części magazynu karowego umieszczono w roku 1836 siedzibę Pierwszego oddziału Straży Ogniowej, wówczas syn Fryderyka Alberta Lesla, Józef Grzegorz, zaprojektował obudowę bramy wjazdowej, nad którą umieścił okrągłą wieżę obserwacyjną w kształcie latarni morskiej. Ten stan budowli utrwalił obraz Józefa Szarmentowskiego z roku 1854. Później. Wieżę rozebrano, a reszta budowli przetrwała do czasu ostatniej wojny, podczas której została całkowicie zniszczona. Magazyn Stanisławowski U zbiegu ulic Browarnej i Oboźnej, w jurydyce założonej w 1768 roku przez króla Stanisława Augusta i od jego imienia zwanej Stanisławowem Wzniesiono około 1770 roku obszerny obiekt Znany jako magazyn Stanisławowski Był to wydłużony budynek Do którego po 1772 roku Dodano od strony południowej piętrowy pawilon mieszkalny Kryty namiotowym dachem Od ulicy Oboźnej Postawiono mur z bramą, dochodzący do drugiego, mniejszego budynku, będącego z Pichlerzem. Wygląd magazynu utrwalili Bernardo Bellotto w widoku Warszawy z Pałacem Ordynackim, 1772 rok, oraz Zygmunt Fogiel w widoku Warszawy spod Pałacu ordynackiego. Przed budynkiem magazynu od strony ulicy Browarnej znajdowało się ogrodzone podwórze. Przed rokiem 1796 do spichlerza dobudowano wydłużony segment równoległy do zbocza skarpy a na podwórcu od strony wschodniej wystawiono niski budynek z przeznaczeniem na szynk. W północnej części posesji była jeszcze sadzawka, którą uwzględnia plan miasta z 1829 roku. A teraz Słów kilka o kolejnych właścicielach. W maju 1806 roku obiekt wystawiony przez magistrat na licytację nabył inspektor tegoż magazynu Christian Fryderyk Frybes. Wówczas porządzono krótki opis, w którym wymieniono budynek murowany, od ulicy mający dwa piętra, zaś od podwórza trzy, dom mieszkalny, jednopiętrowy przy tym, że domie, budynek trzysta stóp długi oraz 10 jatek rzeźnickich. Po dwóch miesiącach Frybes odstąpił posesję kupcowi Marcinowi Bogumiłowi Frajbesowi. W kontraktach kupna sprzedaży jest mowa o jatkach na posesji, które nowy właściciel na każde wezwanie magistratu byłby zobowiązany skasować tak, Ażeby one gdzie indziej umieszczone były Freibes wraz z żoną Anną z Walpiów W 1812 roku odsprzedali tę majątność Starozakonnemu Tobiaszowi Michałowiczowi Który później przedstawiał się jako Langleden Był on szynkarzem i tu prowadził interes Późniejsze archiwalia odnotowują zmieniające się kolejno właścicieli posesji, wśród których najdłużej utrzymał się Franciszek Paweł Grabowski. zmarły w 1856 roku, a po nim jego córka Natalia Karolina Drzebiecka, małżonka urzędnika biura jaśnie oświeconego księcia namiestnika Królewskiego. W 1872 roku posiadłość nabył Aleksander Zakrzewski, naczelnik ekspedycji gazet w zarządzie pocztowym. W międzyczasie przy ulicy Oboźnej stanęła kamienica trzypiętrowa oraz kilka innych zabudowań. Na mieszkania przeznaczono też dawny spichlerz. W wyższej zaś części budynku, magazynu, zwiększono liczbę okien. W połowie wieku XIX mieszkało tu w sumie pięćdziesięciu dziewięciu lokatorów, w tym kilku o nazwiskach żydowskich. Część dawnego magazynu Stanisławowskiego przeznaczono na spichlerz, stajnie i wozownie. W jednym z budynków umieszczono destylarnię. Przez posiadłość przepływał kanał odprowadzający wodę, była to studnia, gołębnik, komórki i kloaki. Całość nie miała reprezentacyjnego wyglądu i może dlatego nie pociągała fotografików. Jednakże był to, nie ulega wątpliwości, zespół nader interesujący, który przetrwał do powstania warszawskiego w 1944 roku. Dzisiaj na tym miejscu jest ogród sazawku. Obiekty przemysłowe Spichlerzy i Młyny Warszawa, jak prawie każde miasto leżące nad rzeką, zaopatrzona była w spichlerze. Kiedyś znajdowało się ich tu więcej niż gdzie indziej. W wiekach średnich usytuowane były poniżej muru obronnego otaczającego miasto, nad samym brzegiem Wisły i przylegały do zbocza skarpy. Jeden przy ulicy Brzozowej ciągle istnieje choć dzisiaj jest budynkiem mieszkalnym. Kryje go charakterystyczny dla tego rodzaju obiektów wysoki dwuspadowy dach. W Kazimierzu Dolnym zachowały się spichlerze z XVII i XVIII wieku. Ich ściany szczytowe ozdobione są ślepymi arkadowaniami i dekoracyjnym opracowaniem krawędzi. Warszawskie spichlerze nie mają takich ozdób, choć może kiedyś ich wygląd był bardziej efektowny. Co prawda malarz Warszawy, Bernardo Bellotto zwany Canaletto, w swej słynnej panoramie miasta oglądanej z prawskiego brzegu Wisły w roku 1771 tego nie utrwalił. Pokazał natomiast rzecz nader interesującą: Ustawiony nad samym brzegiem młyn drewniany, z wielkim kołem obracanym prądem rzeki. ów stanowił tu jednak wyjątek. Wraz z wiosenną powodzią nie jeden taki obiekt ulegał zniszczeniu. To Toteż młynarze warszawcy chętniej lokowali swe zakłady nad strumieniami w pobliżu miasta, po stronie północnej. W końcu XVIII wieku było ich tam kilkanaście. Z młynami wodnymi konkurowały wiatraki. Na polach po zachodniej stronie miasta stało ich kilkadziesiąt. Zboże przewożono do miasta na galarach Wisłą i z miejsc przybijania statków przeładowywano je na przechowanie do spichlerzy, gdzie rozsypywane na podłogach mogło odpowiednio przeschnąć. Potem stopniowo dostarczano ziarno do przemielenia. Obok spichlerzy murowanych powstawały również drewniane. Jednak ze względu na nietrwałość tego materiału budowlanego zniknęły z czasem z pejzażu miasta. O ich wyglądzie daje pojęcie rysunek, zamieszczony w tygodniku ilustrowanym, elewacją budynku, przesłania piętrowa drewniana galeria. Architektura ta przypominała więc istniejące gdzie niegdzie w Polsce zabytkowe spichlerze na przykład.